Jest ich tylko dwóch. Mają dwa mikrofony. Są silni, zwarci, gotowi. I mają tylko jeden cel. Nie wyjść na idiotów. <grymne> Celluloid, nawijamy na filmie. Witamy w kolejnym odcinku celoidu, Jest m, czwartkowy wieczór. 30, e, odcinek 33, 33 odcinek mamy? 33 odcinek. Nagrywamy po raz pierwszy, znaczy po raz drugi, bo <laughs> pierwszy odcinek no pierwszy. Nagrywamy po raz pierwszy. Jesteśmy stremowani bardzo. Jesteśmy bardzo stremowani. E, nagrywamy po raz kolejny tołówka, bo pierwsza wyszła nam za bardzo <laughs> Tak jest. Witamy w kolejnym Celoidzie. Zapraszamy na newsy. Co nam dzisiaj przygotowałeś, Kortes. Ja przygotowałem e, informację o Skarbie Narodów, e, część druga. A, widziałem, widziałem czytałem, czytałem. Czytały. Helen Mirren i... Dobra, i, i, i, i, no psa, Helen Mirren i Ed Ed Harris, Harris, tak? Ed Harris, tak? Harris, tak, Harris Nicola Sky standardowo. Skarb Narodów, dwa księga tajemnic, opowiadająca o zagnionych 18 stronicach z dziennika Abrama, Abrahama Nicolna. <śmiech> Nie mogę. Co oni wokół tych ojców Ameryki tak krem? No, ale on, on ale w ogóle na, na imię, on był Żydem? Kto? Abraham Lincoln? Ja nie wiem, wiesz, musiałbym sprawdzić. No bo zawsze, nie. zawsze, nie, no zawsze kiedy, kiedy, kiedy, jest imię właśnie takie, takie, takie właśnie żydowskie to, to się ludzie... A Abraham to takie, no nie wiem czy żydowskie. Abraham, tak. No, ary, no, tak. trochę, no tak. No faktycznie, no, no, no możliwe, jeszcze nie zastanawiam czy Abraham miał... By. Lincoln No w każdym razie skarb narodowy. Ta, 18, tak. Ta, 18 zagnionych stron z dziennika Abrahama Lincolna rzucające światło na A. jego zabójstwo. A, I gdzie tam jest skarb? Gdzie tam jest skarb w tym? Bo skarb to jest taki. No może skarb. majątek bardziej. Może, może skarb, skarb ukryty jest w 18 stronach z dziennika Abrahama Lincolna. Premiera pod koniec y, grudnia 21. Aha. Tak jak mówiłeś, Ed Harris, Helen Mirren. Helen Mirren ostatnio jest bardzo eksploatowana po, po królowej. No będzie, będzie bardzo. Będzie, będzie bardzo. bardzo tak. No tak zwykle się dzieje. Ed Harris w roli czarnego charakteru. No fantastyczny. Dawnego nie widziałem a propos. Dawno go nie a, nie widziałem. a w reżyserii, w, w ogóle yy, reżyseruje ten sam facet co, co jedynkę, John Tartle, Tartle tał. Kojarzę, nie, tarcu, nie, nie tak. kojarzę. Nie go ko nazwiska, no ale nie kojarzy tego nazwiska. Ja nie, nie. Nie, ostatnio, że z nim spotkałem z tym nazwiskiem przy okazji oglądania Jerycha, serialu Jerycha. A tak, tak. Taki tak jest sympatyczny. tak na jedno kopyta, ale sympatyczny serial. Zniechęcił mi pierwszy odcinek. Nie wiem, czy to mówiłem na antenie, czy tobie mówiłem, że zniechęcił mnie bardzo pierwszy odcinek Jericha, bo jest strasznie tandetny. Fajny pomysł, strasznie mi się podobał pomysł. Pomysł jest rewelacyjny, no, ale nie wiem, bo nie przebrnąłem na, przez następne mm. odcinki, więc, więc, więc nie wiem, jak to specjalnie ocenić. Mi się podoba. znaczy Ja, okay. ja, ogl ja oglądam sobie, wypalam płytki. Dobra. Bardzo fajne. Dobra. A facet, oprócz Narodów serialu rycho zrealizował jeszcze takie rzeczy jak Fenomen. Tak, kojarzę. No pewnie, pewnie. Ja pewnie. cię kocham, a ty śpisz? O matko! <laughs> I reggae na lodzie! Kojarzę. Dobra, to no już trochę... przystaliłeś. E, ja mam. E, znaczy zobaczyłem powiązanie między niosami ja bardzo to lubię, więc, e, więc. A to się jeszcze obraca wokół e, rzeczy, które mi się podoba, więc w ogóle już super. Jest taki news dzisiaj, nie, z wczoraj o tym, że Kusak dołączył do obsady kolejnego filmu animowanego. I obsada jest głosowa i jest oczywiście fantastyczna, bo ostatnia te kreskówki klepią bardzo dużo pieniędzy to jest taki pewien, pewien sukces robić film animowany o zwierzątkach albo o, o jakichś stworzeniach i zrobić go takim zabawnym dorzucić komików, jakichś dobrych aktorów dobre głosy, no więc mamy właśnie Cusaka Steve'a Buscemi, Johna Cleese, Jay Leno. Jay Leno, tak, Jennifer Coolidge. No Jay Leno na pewno tam w jakichś cameiwis. A to może być fajne, bo to Igor to taka charakterystyczna postać. No właśnie, ten film się nazywa Igor i jest. Mi twój <laughs> mój mózg kasze. No, no coś takiego. No. Także film będzie opowiadał jakimś tam szaszasz... facecie, który chce być szalonym naukowcem. Co ciekawe, reżyserem tego filmu jest. Facet, e, i teraz uwaga jest powiązanie, które robił e, Lilo Stitch 2. Nie wiem czy wiesz, że jest na przykład Lilo Stitch 2. Tak jak nie wiem, Syrenka 8 albo... Nie, mnie się ale, kojarzy... A, a, ale, ale poczekaj, poczekaj, poczekaj, poczekaj. Tak. I tego chciałem powiedzieć, bo jest tutaj to zazębienie, które, na które chciałem zwrócić uwagę. Bo jest też e, news, który znalazłem z tego samego dnia. Trójka? O tym, że nie, nie, nie, że reżyser Lilo Stitch, który się po, pokłócił um, z Disney'em Uh, Liloj Stich, nie wiem czy kojarzycie, to jest taki jeden z bardziej oryginalnych filmów Disneyowskich. No tak, bo jeden z Poważniejszy, poważniejszy. No, może poważniejszy, znaczy nie mówię, że jest też poważny, ale był fajny, stylistycznie, czy stylistycznie mm. boże no, źle powiedziałem. Był fajny, fajnie zaaranżowany, był, był taki w takich fajnych klimatach, takie Karaiby, muzyka Elvisa. Hawajskie dupeczki. Hawajskie dupeczki. Um, um, um, uh, kosmici, um, wszystkie elementy, które lubimy. Um, w każdym razie robi facet, który był reżyserem Lilo i Stitch. Um, robi scenariusz, um, robi um, film animowany na podstawie scenariusza, który napisał Cleese. Jakiś gość, którego nie znam, który zrobił scenariusz no tak, do Zebry z klasą. Cleese to jest właśnie tegoś, którego nie znasz. <grym> nie, nie <grym> Ten drugi. Ten drugi. Um, nazywa się będzie Crude Awakenings i będzie opowiadało o różnicach kulturowych jaskiniowców. Na no w każdym razie um, Lady Stitch, tak mi się przypomniało, Przebłysk, jak ktoś nie widział to polecam, to jest, jest jedna z takich fajniejszych kreskówek, dobrze się ogląda e, i ma taki fajny klimacik, no to, to tyle, co tam jeszcze? Tak To tak właśnie kreskówkowo, to ja wrócę do fabuły, jeżeli oglądaliście taki bardzo fajny film Lake Placid, o, o, taki o. Taki horror przygodowy z elementami komediowymi. Zazębiasz, zazębiasz. Zazębiasz, tak. zazębiasz. No dobra, tak. powiedz, powiedz o czym. Tak, Bo znam, o, wiem, to. kto reżyserował to Place. Tak. Live będzie miał swoją kontynuację. Będzie to film telewizyjny. Oj, to Z kiepską jakąś. A ostatnio świetne te filmy telewizyjne robi na przykład wiesz, no, HBO, Showtime, No Ja wiem, ja wiem, wiem, wiem. Wie, wie, wie, wie, wie. zdarzają się niezłe to. No. No, Sci-fi właśnie będzie, będzie, będzie produkowało. Like i 2, mm -hmm, mm -hmm. nie będzie nikogo z poprzedniej e, e, grupy aktorskiej. Będą już gorzej. No właśnie, będą, będą, będą raczej tak, tacy drugoligowi aktorzy. Mm -hmm. I się boję bardzo. Znaczy, będzie w połowie 2007 roku wypuszczał. Nie, bo ja się bo... będzie dobrze. Na pewno? Na pewno, na pewno. Bo ja się boję, że to będzie jeden z tych filmów, co, co, co powinni wstawiać taki napis pod spodem. Nigdy nie jest za późno, żeby spierdolić. No trochę tak. A y, y, Oksza powiedział o tym, że jest zazębiamy, bo pierwszą część i w ogóle pomysł do, do drugiej części, pierwszą część wyreżyserował e, David Kelly. David Kelly, David tak, Kelly. który jest David. reżyserem e, produktu, który będziemy omawiać. Produktu, który co? będziemy omawiać za chwilę, jest zaraz po piosence, którą jest? E, piosenka, e, co ciekawe, będzie polska. Mhm. Dawno na, naszym, na naszej antenie nie było polskich piosenek, bodajże. No i, jeżeli się byłem, to na tym roku. No, ja nie to nawet w roku. Ja nie sprawdzałem. Ostatnio coś puszczaliśmy. No. Tak? Tak. No, mi się wydaje, że bardzo dawno nie puszczaliśmy. E, e, dzisiaj puszczamy zespołu Now. Piosenkę o nazwie Anioły. I może nazwa zespołu nie jest zbyt e, wpadająca w ucho. To piosenka bardzo mi się spodoba. I zapraszam do słuchania. Dawaj. Now. Anioły. W celu na prośbę naszych słuchaczy. Jaka była prośba? Prośba była taka, żebyśmy zrecenzowali jakiś serial, e, których oglądamy sporo myślę ostatnio, coraz więcej. I coraz częściej się do od nich odwołujemy. I też rynek seriali w Stanach się zmienił. I w Polsce się też troszeczkę zmienia. I pomyśleliśmy, że może będziemy wam coś tam rekomendować, co nam się podoba, co nam się nie podoba, co, co myślimy na temat danych seriali, danych tytułów, bo jest ich masa, nie, nie jesteśmy w stanie tego już oglądać, nadążać, trzeba się sobie wybrać coś fajnego. Ehm, dzisiaj zaczynamy od chyba naszego ws wspólnego... Jeden... Faworyta. Faworyta, to znaczy od Boston Legal, który e, kręci, weteran właściwie, wetera mogę tak powiedzieć, tak. seriali sądowych i takich seriali, sali sądowej właściwie. David Kelly, który właśnie, tak jak ja tylko opowiadał, nakręcił Lake Placid. Um, A zapomniałem powiedzieć, że druga część Lake Placid opowiada o krokodylach, które powracają do jeziora, żeby chronić swoje jaja. Bo w pierwszej części. jak to było? W pierwszej części. E... W pierwszej części była, była jakaś staruszka, która karmiła te krokodyle, już nie pamiętam. Dobra, no wracając, wracając do, do Boston League. To jest tak naprawdę najfajniejszego od Liga, Bo jeżeli te prawnikach... i Chor, to jest serial o Alan Czyli dwie, dwie postaci, które są grane przez, przypomnijmy, Davida Spidera, który zaczął w tym momencie taką naprawdę mocną karierę telewizyjną. I William Shatner. I Williama Shatnera. Oczywiście obsada jest fantastyczna, bo pojawiają się też w pewnym momencie takie nazwiska jak... Tom Selek, Ed Be Begley Jr. Ed Begley Jr. Um, żeby tak nie, za nie zapomnieć, nikogo um, po kolei musiałby być. Philip Baker Hall, Brad Philip... Prince Jr., Michael, <laughs> J. J. Michael J. Fox. Michael J. Fox, no dokładnie, dziękuję. Michael J. J. Fox właśnie tak, szukałem w pamięci. Tak, tak, tak, tak, tak. który też ma fantastyczną rolę. Role są świetnie napisane. Kelly, który jest weteranem, bo robił też Ali MacBean tak. i wcześniej bardzo popularny serial. Eee, który też był zupełnie przyzwoity, ale nie o tego, tego jaja, który jest w, w, w No ja w wiem, on w, w ogóle zaczynał w, w Dudzi Hover, ten lekarz, medycynę. O, o takim chłop nastoletnim... E, był lekarzem, tak tak tak, tak, tak, tak, tak. Ale generalnie on jest bardziej znany właśnie z takich bardziej sądowych e, rzeczy. Mm -hmm. I, I oprócz właśnie Boston League, ale się zrealizował tak jak mówi się, Ali McBeal. Mm -hmm. Jeszcze najbardziej tak poważny serial z jego kariery to był The, Practic. the, practice. the, practice. the practice. The Practice. The Practice, tak. Osiem, osiem sezonów. Osiem sezonów. Osiem sezonów. Osiem sezonów. Osiem sezonów. A teraz. Ali McBeal chyba też pięć, sześć sezonów. Mm -hmm. Teraz czwarty sezon jest realizowany Boston League. Czwarty sezon. Czwarty sezon. To co. W, w, w, Może od na... początku. No, po, po, po, od początku. Pomysł samego serialu powstał pod koniec u poprzedniego serialu The Practice. The Practice. The Practice. Ćwiczymy practice, ćwiczymy też. Ćwiczymy, wymowę, ćwiczymy też. wymowę. Pod koniec ósmego sezonu, kiedy nie było już pieniędzy na, na, na, na aktorów i bardzo dużo dobrych aktorów od, odeszło z serialu i musieli zaangażować kogoś nowego. I, I specjalnie do, do tego ósmego sezonu został zatrudniony m.in. James Spider i, i, i gościnnie William Shatner, tak który jest. pojawił się w, w, w paru odcinkach. I okazało się to kluczem do sukcesu. Na tyle dużym, że Spider za rolę w tym ósmym sezonie dostał nagrodę Emmy tak w 2004 tak roku. Bo, a co to, to, to śmieszne, rok później za tą samą rolę w serialu tym razem Boston Legal równy dostał Emmy. I to mu się należy. To jest taka rola, która. Bo ja widziałem Spider'a, to jest. Ja Mamy ma porównanie, prawda? Mm -hmm. Widzieliśmy Spider'a naprawdę w masie dobrych filmów i on jest świetnym aktorem, i to mm -hmm. trzeba mu przyznać. Ale to, co on zrobił z tą postacią, tutaj oczywiście ma świetny materiał, tak? Postać, w którą gra, to jest taki no rzeczywiście wybitnie inteligentny i wybitnie zmanierowany prawnik bostoński, który jest bardzo cyniczny bardzo, wydaje się na pierwszy rzut oka bardzo obłudny i ma taki, taki swój manieryzm ale jesteście bardzo taki. Yy, ja wiem. Sprawiedliwy, i. i yy, ja szukałem yy. jakiegoś takiego odnośnika, żeby przybliżyć naszym słuchaczom postać. I doszedłem do wniosku, że, że ludzie, którzy na przykład znają Lost, yy, mogą stwierdzić, że pod jakimś kątem podobną postacią jest Sawyer. To jest taki sympatyczny skurwiel. Tak, coś takiego. Tylko, że, tylko, że też trzeba pamiętać, że tak. Po pierwsze, ja chciałem tak szybko, bo tak przelatuje mi kilka rzeczy przez głowę. Dla. Ludzie, którzy oglądali Alipak Bill mm -hmm. którzy nie, Powiedzmy tak, są dwie grupy Są ludzie, którzy oglądali Alipak Bill i im, im się nie podobała Zachęcam ich do obejrzenia Boston League. To jest to samo, tylko że lepiej, lepiej. Dużo lepiej Bez e, takiego nacisku na ten e, humor nie, bo w ostatnich dniach Ale MacBill była jedna rzecz, która albo dzieliła ludzi, że mm -hmm. ludzie bardzo kochali, albo, albo nie widzieli. Mm -hmm. To były te, w, te, te wstawki takie, takie przesadzone, Kojarzy? Mm -hmm. Taki... Kiedy ona na przykład mm -hmm. widziała jakiegoś faceta i wylatywał jej półtora metrowy język. Tak, tak. Albo tak. chciała na przykład się zrelaksować i wyobrażała sobie, jak w, I też był w gigantyczne w... no tak. tak, i też był nacisk straszny na romance. To... Niektórzy tego nie lubili. Ja na przykład mnie to na przykład nie przeszkadzało, ja, ja oglądałem ten serial dla czegoś innego. Mm -hmm. I nie przeszkadzało mi to, no ale no, byli ludzie, którym to nie, nie pasowało. Tego tutaj nie ma. Co więcej, humor jest, wydaje mi się, nawet bardziej jeszcze cięty niż w Ali McPhee. Y, puenty są fantastyczne, postaci Rewelacja. są rewelacyjne, y, są świetnie napisane, są brawurowo zagrane. Świetni aktorzy, aktor. świetni aktorzy, rewelacyjni, naprawdę. Bergen. E, no, Candice Bergen, tak. która się odradza właściwie w tej roli, bo ona, bo ona nie, nie miała co robić już po Murphy Brown. No, ta. Także m, masa takich powracających aktorów i rzeczywiście, nawet jeżeli się nie lubi seriali o prawnikach, nie lubi się dramatów sądowych, tak. to tutaj naprawdę można odetchnąć i wszystko jest zrobione ze smakiem, inteligencją, są świetne zwroty akcji, no naprawdę, no nie widziałem... E... I do tego wszystkiego to jest zabawne, można się przy tym odprężyć, jest dynamiczne, jest szybkie. Tak, tak. U nas wśród naszych znajomych też ten serial krąży. Nawet wśród ludzi, którzy, którzy na przykład lubią Battlestar Galactica. Tak, albo jakieś seriale takie mocne, albo... Rzeczywiście to, jest to zabawne i to jest, to jest zabawne, zabawne i fajne i poważne w taki bardzo uniwersalny mm -hmm. sposób. To jest jeden z, jed naprawdę z najlepszych seriali jakie ja widziałem w życiu. Do tego wszystkiego jeszcze, z, z, tego, z tego pomysłu na Ali Beer, mm -hmm. bo to, tak naprawdę te wstawki, o których mówisz w Ali McBear, takie... Um, urozmaicenie jakby maksymalne tego oglądania tego nudnego serialu o prawnikach tutaj przełożenia coś innego, na przykład taki, ten serial ma taki typowy dystans, taki charakterystyczny dystans do siebie, do siebie samego, to znaczy często na przykład taka typowa sytuacja, którą sobie zapamiętałem, to jest gdzieś tam w którymś odcinku w drugim sezonie Alan Shore, czyli jedna z tych głównych postaci Grona Spider, spotyka się z Shatnerem, znaczy z postacią graną przez Shatnera i wita się z nim słowami, o, Denny w, w ogóle Cię prawie nie widziałem w tym odcinku. <gulety> w tym odcinku, tak. I to jest taki typowy dystans, oni czasami um, rzeczywiście tak um, puszczają oko do widza. I tak, to się albo na przykład sekwencja, w której, w której na przykład była bardzo interesująca poprowadzona historia w danym odcinku, hmm. po czym na przykład Shatner mówi, kurczę, nie mogę się doczekać następnego tygodnia, następnego <tluzny> ta ta. ta, ta tygodnia, <tluzny> ta. Ta, tak. No, rzeczywiście, i jest dystans, jest, taki, jest taka bardzo inteligentnie prowadzona fabuła, no fantastyczna, prawda? Świetna muzyka, co prawda taka monotonna, ale ładnie tak nakręcająca między scenami. Co jeszcze, ładne kobiety, szybkie samochody. Ale szybkie, szybkie, szybkie samochody, nie szybkie kobiety, kobiety ładne, ładne, ładne samochody. Tak. samochody, tak. Eee, Co jeszcze możemy powiedzieć? Oczyścić ser serialną? No? No, bo... Ale jednak romansu też jest sporo. Jest sporo romansu i jest taki... Myśl, jest jak... Zróżnicowany. Jest tak z lalką, jest tak <laughs> z, z krową, jest... No po prostu wszystko jest. Wydawałoby się, że na początku się zaczyna oglądać, ten oglądać na serial, jest taki ciągnący się bardzo długo wątek. Um, jeden z nich jest um, szatner dla takiego typowego republikańskiego, zatwardziałego Amerykanina, który uwielbia broń, uwielbia cygara, jest bleśnym staruchem, który obmacuje kobiety i tak dalej. A z drugiej strony. Alan Short to jest taka postać, taki, taki, takie sumienie demokracji, cnót, ym, mówię politycznie tak, mm. serial jest też bardzo polityczny, bardzo polityczny, naprawdę bardzo polityczny, jest najbardziej polityczny serialik, który można znaleźć w amerykańskiej telewizji, nie przesadza jakichś tam granic yy, przyzwoitości, mm -hmm. natomiast oczywiście widać, że ma jakieś tam, yy, ma jakąś opcję polityczną. Nie no, Shatner bardzo, najbardziej... ale Shatner i tak samo yy, Spider. Obie, obie te postaci, które są przez nie grane, obie te, to są gdzieś tam jakieś tam bieguny. ale co, co... Tam Na zasadzie takie, no, to jest to człowiek, jak na Republikanina. <śmiech> nie, i, i widać tam politykę, ona nie jest nachalna, ale, ale fajnie, że ją widać. Fajnie, że nikt nie ukrywa, że ta polityka jest też na sali sądowej, prawda? Mm -hmm. No bo w Stanach też część polityki rozgrywa się na sali sądowej i, i tego się nie ukrywa tam w tym serialu. To jest y, rzeczywiście fajnie potraktowane. Co jeszcze, co jeszcze? Tak, się ja, ja zauważyłem tak akurat odchodząc od, od, od takiego standardowego oceniania filmów, że, że trzeci sezon, który właśnie kończę oglądać, jest, różni się diametralnie od sposobu narracji dwóch poprzednich. Mhm. Dlatego, że bardzo często standardowo w tego typu filmach dany proces, albo nawet kilka procesów, rozgrywa się w jednym odcinku, tak. ewentualnie dwóch. A e, na przykład był proces, w którym pojawia się Katie Sega. Tak, tak, tak, tak. I, i, i zauważ, że, że ten proces ciągnął, ciągnął się, się i ciągnął, tak. przez, nie wiem, przez cztery odcinki i jeszcze później, pomimo faktu, że, że jakieś postacie nie są wewnętrznie połączone z, z tą firmą, w mhm. której się rozgrywa akcja, dalej się pojawiają tak. i są tego konsekwencje. To jest w jakimś stopniu rewolucja w w tej szklance wody, dlatego, że, że tego nie było w dwóch poprzednich odcinkach. Co więcej, tego w ogóle nie było chyba w serialach, takich, w takich dramatach sądowych, serialowych powiedziałbym, mm -hmm. bo zwykle to jest tak, że rzeczywiście tak jak mówisz, Nowa każdy sprawa, odcinek tak. to są nowe sprawy, które się szybko zamykają w danym odcinku, a tutaj nie dość, że tak jak mówisz, są, są procesy, które się ciągną na przykład dłużej, to jeszcze do tego wszystkiego te postacie wracają, często na początku nowego odcinka, Trzeba przypomnieć widzom jakąś postać, albo jakieś wydarzenia z poprzednich odcinków, mm -hmm. tak żeby przypomnieli sobie, odświeżyli to, to, co się tam działo wcześniej. I tak. to jest fajne, to, to jest nowe, tego nie było rzeczywiście. Kelly nie dość, że jest fantastyczny, jeżeli chodzi o dialogi, jeżeli chodzi o humor, to jeszcze to potrafi super. bardzo ładnie trzymać tych, tych, tych scenarzystów. I do tego wszystkiego jeszcze chciałem powiedzieć, że ten serial porusza bardzo fajne kwestie społeczne w Stanach. To jest, ja mówię już poza polityką, to jest zupełnie inny wątek. Mm -hmm. Bardzo fajne kwestie społeczne, bardzo fajne problemy takie aktualne, jakieś przeszczepy narządów. Na przykład, zupełnie tak, jeden z od, ostatnich odcinków opowiadał o specjalnym leku, który można wziąć tuż po, można zażyć go tuż po jakimś traumatycznym wydarzeniu. I ten lek, ta chemia, jakby pozwala bardzo szybko zapomnieć, to jest taka pigułka amnezji, pozwala zapomnieć jakieś traumatyczne wydarzenia. E, jakieś dwa tygodnie po tym przeczytałem, że Pierwsze testy chyba się zaczynają w, między innymi w Polsce. Jest już dyskusja w Polsce na temat wprowadzenia tego leku. I przeczytałem normalnie krótki taki artykuł gdzieś na którymś z portali na temat właśnie tego, że taki lek powstaje. Także jakby to było chyba, no właśnie od, od razu po tym, jak zobaczyłem ten odcinek. To jest aktualne problemy. Bardzo, bardzo szybko wyłapują takie kwestie w ciekawe na pie, z pierwszych stron gazet. Szybko piszą na ten temat odcinek. I to naprawdę przyzwoity, fajny odcinek. Do tego wszystkiego jeszcze dorzucają te postaci, które cały czas tam gdzieś tam się kotują. Naprawdę, mm, najdziwniejsze klasa. w tym wszystkim jest to, że postać Alana Schora jest tak skonstruowana, że potrafi zawsze Ciebie przekonać do tak, tak. swoich racji. <śmiech> Niekoniecznie w momencie, kiedy sam jesteś za, tak. za tą opcją. Tak, tak. Bardzo często są, tak jak powiedział Piotr, kontrowersyjne problemy, kontrowersyjne kwestie. I ja kilka razy się spotkałem z, te, z takim odczuciem, że oglądałem ten film i czułem wewnętrznie, że jestem za jakąś opcją. Po czym w trakcie tego odczucia. Przekonywałeś się do czegoś innego? Może nie przekonywałem, ale zaczynałem mieć wątpliwości. Wynęści, tak. To jest piękne, właśnie, to jest bardzo ładne. Bo tam yy, cały czas jak są procesy, yy, przecież procesy, szczególnie karne. Stanów Zjednoczonych, to bardzo często jak się ogląda dużo tych seriali, dużo tych filmów, to ciąg ciągle jest to pojęcie reasonable doubt, czyli takie wątpliwości, które nie pozwalają przesąd przesądzić o winie, że nie, nie ma 100% pewności, że ktoś jest winny, to nie można przesądzać mm -hmm. o jego winie. I ten serial robi dokładnie to, to znaczy on zasiewa takie ziarno wątpliwości, jakby to prowokuje takie wewnętrzne rozmyślania To mm -hmm. jest fajne, to jest rzeczywiście fajne i jest na tyle dobrze zrobione, że, że, że zawsze to działa praktycznie, no, jeżeli ktoś myśli jest jednostką myślącą i ogląda jakiś odcinek, powiedzmy, o karze śmierci na przykład, to warto to zobaczyć, bo rzeczywiście jest... no, no po prostu można się zastanowić nad tym, albo innym zagadnieniem. Myślę, myślisz, że to jest serial kultowy? Ja myślę, że powoli zaczyna być to. Znaczy, to nie jest taki serial kultowy. No trudno... Znaczy, na przykład hmm. trudno mi się opowiadać, jak komuś opowiadałem o tym, że, że jest taki fajny serial o prawnikach. To trudno, trudno. się zaręc, ludzi przekonuje. To jest takie świetne serial o prawnikach. Eee, prawnika, ja bym zobaczył coś, nie wiem. Tak, ale to Strzelają. uważasz, że. Szczególnie, że tak, zobacz, tak. że jest teraz inwazja takich seriali mocnych akcji. Lost, tak, akcji i tak Lost jakiś tam, e, właśnie Jericho, e, nie wiem. E, no jest Invasion, pamiętam, 4400. Takie seriale właśnie, nawet Dexter, który jest serialem kryminalnym, takie kryminalne, tak. zagadki, supernaturalne, takie właśnie seriale, które bardzo mocno stylują wokół sensacji, no ciężko jest komuś powiedzieć, no, że jest fascynujący tak. Battle Star, tak, znaczy w ogóle seriale science fiction, tak, ciężko jest kogoś przekonać, kto ogląda takie seriale, że, że właśnie Boston Liga to jest taki serial, który naprawdę warto zobaczyć, to jest dramat sali sądowej, no. Pokazywałeś mi chyba kiedyś takiego pilot jakiegoś serialu nakręconego, że, że jedna stacja ma losta, druga, druga coś tam i pokazałeś mi jakiś taki odcinek, pilot jakiegoś serialu, w którym wszystko się dzieje na lotniskowcu, jakieś helikoptery przelatują, pamiętasz? Było coś takiego. Nie, nie. A co ciekawe, to jeszcze powiem na marginesie, bo um, przy, miałem przyjemność oglądać. Jeżeli macie taki kanał, który się nazywa AXN, który kupił ostatnio, jeżeli nie chcecie ściągać seriali z internetu oczywiście, który kupił ostatnio serial sądowy, który się nazywa Justice, Sprawiedliwość. Serial, który produkuje Jerry Bruckheimer, którego na pewno znacie z, z takich przebojów jak, jak chociażby Pearl Harbor, Conner czy, czy, czy jak wszystkie kasowie ostatnio i tak dalej, No i serial jest fenomenalny, bo to jest połączenie, znaczy, ubawił mnie po prostu setnie, bo to jest połączenie Taki, taki, takiego serialu te, typowego prawnika z takim, z takim typowym serialem sensacyjnym to znaczy w momencie, w którym e, drużyna prawników procesowych zaczyna zbierać dowody to wygląda to tak, jak oni się przygotowali do inwazji, inwazji w, włamania na, do Fort Knox albo czegoś takiego. No po prostu jest to tak zrobione drużyna, A, tak? drużyna A, po prostu animacje komputerowe, jakieś wjazdy kamerą po, po, po, po, komputerowo robione po jakichś pomieszczeniach. No po prostu chat chat Szybcy i wściekli po prostu w świecie prawników. <głos> nie, nie mogę. To jest nowoczesne technologie, gadżety. W ogóle czad. No to, to jest ciekawe. No to jest jakieś zupełnie inne podejście. Natomiast no serial jakby intelektualnie nie, zupełnie, nie zupełnie na ten inny pozi poziom. Zupełnie inny po nie ten poziom. Ja teraz ostatnio zacząłem oglądać serial Shark mm -hmm. z Jamesem Woodem w, w reżyserii tarnoskórego. Lee. Mm -hmm. Ech, który? Spike. Spike. Nie, a nie Spike. Ang. Nie, Ang. Ang to nie, nie Ang. <laughs> Spike a Lee. Też jest, to, to jest zupełnie, zupełnie inny, inny klimat. Mm -hmm. Taki bardziej po, poważniejszy. Uh -huh. Ale e, chciałem jeszcze wrócić do kwestii dialogów w Boston League. Ja próbowałem zachęcić moją żonę do tego, żeby oglądała ten film. <laughs> tak, pamiętam to. No, no, peś, peś, peś I ona, ona, ona ją na przykład właśnie odrzuciło to, że, że kwestie w tym wypowiadane w tym. E, Serialu, są takie sztuczne. Sztuczne. Tak. sztuczne. Tak, znaczy, ja, ja, znaczy, ja słyszałem już ten argument, ale tak czasami mówią prawnicy: to znaczy. Ale to nie jest kwestia no. tego, co mówią pra znaczy prawnicy w życiu, czy na sali sądowej? Na sali sądowej i w ogóle tak w praktyce, tak? Nie, bo tutaj, tutaj tak jak powiedziałeś, że są, że są fenomenalne kwestie, fenomenalne e, jakieś zwroty akcji mhm. e, i zawiązania itd., itd. Ale to wszystko jest zrobione tak, że, że po prostu jest jakaś myśl przewodnia w scenariuszu, i teraz tak konstruujemy te wszystkie kwestie, żeby na przykład po, po jakiejś scenie, żebyśmy wybuchnęli śmiechem, prawda? Uh -huh. Ale to jest nienaturalne. Uh -huh. Znaczy to, to po prostu y, y, wybija y, jakby z rytmu niektóre osoby, które... Tak, jest to trochę sztuczne. To znaczy to, to, to tak samo, to jest takie pokłosie Ali McBeal moim zdaniem, bo, mm -hmm. bo tam też było wszystko takie ustawione bardzo pod taki... To, tak samo, z to tym to się trzeba oswoić tak samo, jak się trzeba oswoić w Ali McBeal z wyjeżdżającym językiem do podłogi, tak. albo właśnie z Boston League z tymi takimi wterentami, takimi mocno mrugającymi do widza z cyklu tam w następnym odcinku dowiemy się, albo albo jeszcze umiesz fantastycznie grać no wiem, że umiem grać, no w końcu zdobyłem MMI <głosy> Co mówi zresztą Shatner w zdaje się w którymś odcinku. Tak? Mi się przypomina też taki serial był to jest z życiem. Już nie pamiętam jak to, jak to nazywa. O, o facecie, który, który naglądał się jak był mały za dużo. Życie jak film? Życie jak sen. Był taki serial mm -hmm. Życie jak sen, w którym facet jak był dzieciakiem naglądał się za dużo starych filmów. Mm -hmm. I później, na tej samej zasadzie jak w Ali McBeal, za każdym razem, kiedy była jakaś sytuacja... Była taka... puentowana za każdym razem przez jakiś fragment. Z... Tak, tak, tak. tak, hmm. tak, tak, tak. Hmm. Najbardziej zapadła mi w pamięć yy, sytuacja, kiedy syn podchodzi do, do głównego bohatera i się pyta o seks. I w hmm. tym momencie on patrzy na tego. No, nie wie co powiedzieć, i w tym momencie mamy sekwencję z jakiegoś starego filmu, w którym stoi e, jakaś para rodziców, i ojciec mówi, Kiedyś dzieci były inne. <grym> <grym> <Okay>. <grym> jak, e, jak oceniamy? Ja nie wiem, czy to jest serial kultowy, bo ja bym dał szóstkę, gdyby to był serial to był kultowy. Kultowy, tak. prawda? E, Czyli piątka. Myślę, że piątka z plusem, naprawdę, bo to jest no. serial, który się zawsze dobrze ogląda. Ja nie widziałem jeszcze żadnego odcinka, bo były się oczywiście słabsze i mocniejsze, tak? Ale nie widziałem takiego odcinka, po którym powiedział, właściwie tak nie wiadomo o co chodzi. Taki to, ja to ja może przerwa. To ja może wyłączę, zawsze się to <laughs> ogląda do końca. No. Bardzo tak, fajny. Bardzo fajny serial, polecamy. Może nie będziemy w następnym odcinku rozmawiać o serialach, bo nie chciałbym, żeby z tego się zrobił podcast o serialach. Ale będziemy wracać na pewno. Będziemy na pewno wracać na zakończenie utworek? Utworek? Jakiś utworek? Buddha, Head. Buddha Head. Z piosenką Broken Trzymajcie się do następnego razu W następnym odcinku yy, Żegnają Was okrza I Wiosennie, trzymajcie się na radzie. Shape of things you left behind. You disturbed my mind. Now I'm less inclined. Talk was fake, my mistake Gotta keep my back straight, wake up time and I'm not fine Everything you left behind All the filler talk was fake, my mistake